2006. Kierowani zasadami, wciąż tą samą drogą Konsekwentnie podążamy, konsekwentnie podążamy Powiedz mi słowa, po których się narodzę z nimi gładko jak na skórze mięty Stanie się na mojej drodze Chociaż się błądzę i ty bracie tak sądzę Niech szerokim okiem obijają nas kurwa, wszystkie żądze Razem raźniej, wspólnymi siłami Osiągniemy więcej gadka stylowa LSO, rola, do wszystkiego jest ona Ja wiem, ja że wiem, to wojna, bez żadnych zasad A większość zastępuje kasa, to ludzka rasa Szlap roznosi Adidasa, życie wygasza Jakże jak ze by nie jest krótka A euforia jest tak krótka, do dna Za tych, którzy mówią tak jak myślą, do dna Za tych, którzy są bliską, to nie wszystko Chuj w dupę dla franelstwa, z roszackiego księstwa To muzyka, bo to nasza liryka Bez warnika, czystego jak łza dla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 Chujowe będą lepsze, inne Wiem, że w to wierzysz, wiesz i ja nie przestaję obcina co jest wokół mnie, co jest grane Czas, życie, w nie kończy się atrament Wojakara, bo w tym świecie To mi dane Amen, to mi dane Tu będę, tu pozostanę Nasze pomysły nie są rozwiane A sprecyzowane jeszcze raz Amen, Amen, to mi dane Tu pozostanę, tu będę Trajer, jak zrobić ze mnie Sam nim jesteś Lecz jak tu i Boga kocham Ja nie skręślę Wiary w Ciebie człowiek Ja na Jego podobę jestem A zaciśnię też ceny na kurę Są tu testem A wszystko co w tym życiu pamięta Jest bestem Nie ma cen, jak bójcie nie z jednym Tylko w niej Jak Bacardi. Jest lightowy mój sen O tym, że wokół mnie nie jest już wstręt O tym, że już nie ma wrogów, między nimi płonie skręt Że na zajębisto prosto wychodzi każdy skręt I że każdy węd Ma w końcu sens Ma w końcu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 o tym co widzę, o uszczerbku na psychice Który zostawia nam życie, powiem wam teraz Obratę jak bumerang, a rap dla mnie Jak bumerang, a rap jest dla mnie tym Jak znacz dla, dla konesera Zapomnę tego miejsca, ono dało mi naukę Receptory są pisane grubym drukiem Nie zapomnę tego miejsca, ono mi naukę